Ja siedzę w aucie, także włączyłem lampę samochodu. Do Dobra. Nowiny 42. tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam. Yy, Wojciech Pędzich. Słabo cię słychać tam Wojtku i Tomek Ganicz. Na chwilkę udało się połączyć. Dobrze, ja muszę tutaj troszkę poprzestawiać. Jeszcze sekundkę i już będziemy mogli mm, nagrywać. Dzisiaj kolejny raz korzystamy z nowego komunikatora bardzo wygodnego i udało się Tomka złapać nawet w samochodzie, tak? Tomku jesteś w samochodzie, dobrze? No tak, właśnie wróciłem z oglądania hoteli na zimowe spotkanie. A no właśnie, to dobrze trafiliśmy, bo, bo właśnie ten temat mamy dzisiaj do poruszenia. Wojtek, jest tylko audio i Marek też tylko audio? tak. No ale widzimy się. To znaczy mnie widzicie chyba. Przynajmniej i Tomka widzimy. też. Tomka też fajnie widać w samochodzie. Dobrze, to słuchajcie. Pierwszy temat, no to jest właśnie spotkanie, spotkanie Wikipedystów, które ma się odbyć w, w, w zimą to opowiedz Tomku bo już słyszałem, że będzie chyba pomysł na to, żeby połączyć 15-lecie wikipedii z, z tym spotkaniem i żeby to razem się odbyło, tak? No tak, plan jest taki, że najpierw już jest zaklepana zachęta w Warszawie na zrobienie właśnie takiego dziesięciolecia mhm. znaczy 15-lecia wikipedii z tortem i prawdopodobnie z zaproszonymi dziennikarzami a potem no, wszyscy super. razem pojedziemy gdzieś pociągiem w kierunku do Łodzi. Pociągi do Łodzi jeżdżą dosyć często i właśnie dzisiaj oglądałem trzy hotele, jeden w Gerardowi, i dwa w Skierniewicach i zarząd pewnie któryś z tych hoteli wybierze. To koncepcja jest taka, żeby to właśnie nie było w dużym mieście, tylko żeby to było takie miejsce, gdzie będzie można spokojnie skupić się na obradach, siedzieć również mm -hmm, późno mm -hmm. wieczorem, a nie tylko tam w godzinach na przykład do 17.00 i żeby wszystko się odbywało na miejscu, to znaczy cały czas w tym jednym hotelu, noclegi, wyżywienie, spotkania, w warsztaty, no. jakieś mini w wykłady, ale wykładów ma być jak najmniej, tylko właśnie bardziej w kierunku takim warsztatowym i dyskusyjnym ma to być. Mhm. Czy jakieś już propozycje tych warsztatów? No na tą Jakaś chwilę są jeszcze nie? propozycje pracowników, to znaczy Aha. Marty dotyczące Glam i Natalii dwa takie, obydwa dotyczące sposobów, w jaki traktujemy początkujących edytorów i co zrobić, żeby ich lepiej traktować. No tak, to troszkę, to już rozmawialiśmy, że to trudno jest, no ale trudno jest dotrzeć do tych ludzi, którzy, którzy traktują tych nowicjuszy, bo, bo oni się nie pojawiają chyba u nas na spotkaniach, nie? Ale może się skłonią przyjechać, zobaczymy, chociaż ci tacy najmniej fajni najmniej przyjemnie aktujący to Albo my zatwardziali Wikimedianie, którzy nowicjuszy nie gryzą, sobie razem wypracujemy sposób na radzenie sobie z, tak, z problemowymi gryzicielami. No właśnie, ja myślę, że tutaj można podejść do tego tematu troszkę inaczej i, i, i zorganizować może właśnie zaprosić ich specjalnie jakoś, tych tych ludzi, którzy no, robią tą pracę, która jest trudna i też taka, może oni się podzielą nic, z nami swoimi doświadczeniami, ładnie. bo to w sumie oni mają najwięcej doświadczenia z tymi kontaktami, więc najlepiej byłoby od nich wyciągnąć, co, co im przeszkadza i w czym, z czym mają problem. Nie? Dlaczego to tak rozwiązują, a nie inaczej, nie? Masz na myśli, opowiedz nam jak Grydziesz Nowicjuszy? No, widzisz, bo to jest temat, temat sformułowany od strony osoby, która widzi, co się dzieje z dystansu. Natomiast fajnie, żeby oni opowiedzieli o tym, jak oni to widzą, bo może, może nam otworzą oczy na coś, czego my wcześniej nie widzieliśmy i skąd się właśnie biorą te problemy, które my widzimy potem. nie? Także myślę, że to, to byłoby ciekawe, żeby, żeby jednak udało się ich zaprosić i to nie, nie w kontekście, że oto ty jesteś ten zły, to przyjedź do nas i opowiedz dlaczego jesteś zły, tylko y, przyjedź do nas i opowiedz jak wygląda twoja praca z tym. Y, bo, i, znaczy, jest... ja, się, ja się obawiam, że to może się przerodzić w jakąś taką stygmatyzację tego, kto jest aktywny, ale czasami szorstki w mm -hmm. stosunku do nowicjuszy i, i uczestnictwo takie świadome, tym bardziej w świadomie zorganizowanej sekcji poświęconej niegryzieniu nowicjuszy i spojrzeniu na to z tej drugiej strony tego aktywnego edytora, mhm. to może w pewnym momencie gdzieś tam doprowadzić do stygmatyzacji takiego człowieka, no który właśnie jednego i trzeciego pogryzmu. No dobrze, ale może to w takim razie inaczej ten temat określić, prawda? Nie dawać efekt, zapraszamy cię, bo jesteś zły, tak? No właśnie o to chodzi, to, to nikt nie przyjdzie wtedy z tych ludzi, oczywiście, ale zapraszamy cię, bo widzimy, że dużo pracy wkładasz w kontakty z nowicjuszami, prawda? I że, i, że, I że organizujemy spotkanie pod hasłem yy, yy, właśnie nowicjusz w Wikipedii, a nie, że gryzienie nowicjuszy w Wikipedii, prawda? I to chyba Myślę, może, że jakkolwiek zorganizowana sesja na temat nowicjuszy, na temat postępowania z nimi. No może wtedy wystąpić jako ekspert taka osoba. Nie? No bo, bo ekspertów mamy mało ty, tych osób, które się kontaktują z, chyba z nowicjuszami, także no warto chyba byłoby zaprosić. No to jest najbardziej kompetentna osoba, żeby opowiedzieć o tym, e, co, jak, jak to się dzieje, że to tak wychodzi, nie? Także to może, no, na pewno do roz, rozważenia. No może właśnie, bo to już na etapie formułowania tego tematu samego, tego spotkania mhm. jest, jest ważne, żeby go tak sformułować, żeby, żeby no właśnie nie... Nie antagonizować tutaj za bardzo, nie? bo to wiadomo, że nikt nie będzie chciał się pod takim szyldem podpisać. No fajnie, to y, Tomku, wiem, że masz kłopot z internetem, nie zatrzymujemy Cię w takim razie, jedź do domu. Y, dziękujemy za tą informację o spotkaniu. Mam na córkę, także mogę Was trochę posłuchać, i coś powiedzieć, dopóki ona się nie pojawi. Aha, czekasz jeszcze, no to fajnie bo jeszcze mamy temat rezydenta w Muzeum Narodowym, ale to troszkę później. 15 lat Wikipedii, no to właśnie jest bardzo temat związany z tym i stworzyliśmy w stowarzyszeniu taką stronę, gdzie można zgłaszać propozycje świętowania. Jest już sporo zgłoszonych tych propozycji. Strona jest na Wikipedii. Tak. Tak. Na Wikipedii i właśnie, i już są na przykład, y, ja dodałem, no bo tutaj Natalia prosiła, żeby dodawać też zwariowane pomysły i że nie będziemy na razie nad nimi dyskutować, tylko że po prostu y, przyjmujemy zgłoszenia, więc zgłosiłem hymn wikipedystów do odśpiewania na przykład, żeby jakąś z, z, zorganizować, wymyślić taką melodię bo e, nie? Podobno już były takie pomysły i nawet są, tylko że na melodię Hotel California na przykład, no z czego nie będziemy mogli uh -huh. e, opublikować później. To nie jest wolne, tak. No niestety, ale można, można do, do tych słów przetłumaczonych na Polski, na przykład do, wymyślić melodię inną zupełnie, prawda? E, bo tak się zastanawiałem, jeśli kompozytor dostanie takie zadanie, że ma tekst i do tego ma napisać melodię, no to, mm -hmm. no to chyba po tekście nie wpadnie na to, że to jest Hotel Kalifornia, prawda? Może. Co, Jak sobie patrzę na Hotel Wikipedia, tak. tekst piosenki Hotel Wikipedia na Meta, który jest podlinkowany zaraz pod twoją wypowiedzią, to, to, to naprawdę, znając Hotel Kalifornia, nie możesz tego śpiewać na inną melodię. No nie wiem, no tak, no bo to, to już wtedy wpada ci w ucho, wpada w głowę i sobie Tym bardziej, że tytuł to, to jest po prostu taki oczywisty, że... No właśnie, ale to, to jest tylko jeden oczywiście taki trochę żartobliwy. Myślę, że, że no, to chyba nie wyjdzie, ale, no, ale jest jakiś pomysł. No, ale jest po, pomysł powrotu y, z lapstrykiem, tak, który, tak, który został uhonorowany no. pro Wikimedia mm -hmm. w tym roku. Na Politechnice przed kilku lat praktycznie zapomniane, a tutaj nagle wow, moglibyśmy ruszyć y, z powrotem. Z... No, bo tam działa chyba nasza grupa. Ja na pierwszym spotkaniu takim byłem na Politechnice z Mastim i z Halibutem, czyli z Krzysztofem Machockim i z Markiem Stelmasikiem i no, tam wygląda na to, że jest ok, tylko nie wiem, co dalej się działo. Wiem, że... Aha, jest... Politechnika bardzo się zapaliła e, reaktywacji w e, lapstryku w nowej odsłonie. Także ja też jestem chętny, żeby wziąć swój aparat całkiem niezły i tam pofotografować sprzęt, a wiem, że rzeczywiście mają sporo takich nawet fajnych staroci, które, które warto nawet wyeksponować u nich jakoś i, i być może zwrócić im uwagę na to, że coś ma wartość jakąś, prawda? Jakieś tam maszyny parowe, na przykład stare, czy coś takiego. Czy jakieś takie rzeczy, które, które znamy z filmów jakieś z epoki dawnej, gdzie, gdzie właśnie to są wykorzystywane. Można by, sobie, można by sobie popatrzeć, jak to robią inni, ponieważ w tym momencie na Commons jest taki konkurs European Science Photo Competition 2015. Aha. Takie troszeczkę Wiki lubi naukę. Eee, zaraz wam wrzucę tutaj no to link koniecznie do... linka do... to, to dodamy bardzo. go dodamy go do, do naszych tutaj nowin do notatek, bo przypomnę, że notatki nowin są na stronie nowiny.podcasty.info nowiny w zakładce notatki, ale też pod każdym podcastem jest są notatki dotyczące właśnie tej audycji, której słuchacie mhm. No i, i można edytować te notatki, także zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę podrzucić jakiś temat, to, to tam można edytować te notatki. No właśnie, Politechnika Warszawska właściwie otwarte ramiona tutaj do nas kieruje i wystarczy tylko podchwycić temat. Krzysiek pisze, że tutaj w, w czasie wakacji nie było odzewu, no może teraz się coś pojawi, fajnie by było to uruchomić. No ten konkurs właśnie w, w, generalnie, moim zdaniem, trzeba by go było dobrze przygotować. Nie wiem, czy w tym roku się zdąży, natomiast ja już tam sugerowałem, że można by spróbować opuścić w tym roku No, no i zanikasz nam, zanikasz. Zanikasz tam, gdzieś bliżej. I powiedzmy głównie Politechniki Warszawskiej i potem ewentualnie jakby ktoś chciał się przyłączyć, to tak, ale bez takiego bardzo dużego nacisku na to, Natomiast taki konkurs, jeśli chodzi o Polskę, to by było dobrze ruszyć z kilkoma uczelniami naraz, to znaczy, a tego w ciągu paru, półtora miesiąca, bo tyle jest maksymalnie czasu, żeby ewentualnie ten konkurs uruchomić, za bardzo nie, nie będzie. Tak? Jakby powiedzmy ruszyło kilka wiodących polskich uczelni razem mm -hmm, Z tym mm -hmm. konkursie. było wielkie wow. Natomiast i jak to będzie tylko jedna, Uczelnia to będzie takie trochę bardziej lokalne, ale można to potraktować właśnie na zasadzie pilota w tym roku. Można popilotować, można, można poprzyglądać się na przykład. I w Estończycy, z tym, że Estonia to jest malutki kraj, oni tam praktycznie wiązują jeden, jeden ważny uniwersytet, Uniwersytet w Tartu i wszystkie inne uniwersytety i uczelnie są dużo mniej ważne, jest jeszcze Politechnika w Talinie. Ale to wszystko właściwie, co oni tam mają. No natomiast Polska jest już dużo większym krajem i tych uczelni i ośrodków akademickich mamy co najmniej pięć, tak? Tych wiodących. Mm -hmm. I fajnie by było na przykład mieć chociaż po jednej uczelni z każdego ośrodka akademickiego, to by już było coś. Mhm. i, i w, tak jak patrzyliśmy, jak to wygląda w tej chwili stan tego w, na poziomie międzynarodowym, no to na tą chwilę widać, że coś z, z zaczęli się przyłączać do tego Ukraińcy i Rosjanie i Ukraińcy już nawet zaczęli ten konkurs, tylko tyle, że bez żadnych y, y, kontaktów z uczelniami. Po prostu tak to uruchomili, jak na przykład wiki lubi zabytki złochowiane. Po prostu uruchomili upload Wizarda na Nakomont i w zasadzie czek, czekają co, co ludzie przyślą bez żadnych kontaktów z ośrodkami naukowymi. No Jak patrzyłem na te ukraińskie zdjęcia, 350 do tej pory mniej więcej ich załadowano, no to to nie, nie jest specjalnie nie, super, tak? <śmiech> <śmiech> no ale te, które tutaj są na stronie właśnie tego konkursu, no to całkiem ładnie wyglądają. To nawet są ilustracje niekoniecznie Niekoniecznie to są zdjęcia. Z Uniwersytetem w Tartu no i z Politechniką w Talinie. Tak? I to już dało taki efekt, że na tych uczelniach studenci się w to włączyli. No fajnie. To proszę, ile pomysłów od razu się rodzi, jak to inspiruje. Labstryk. Pomnik Wikipedii w Słubicach, czyli konkretnie złożenie wieńca od wikipedystów pod tym pomnikiem. To niedrogie, ale doraźne. To Jerzy Dygas y, z, zgłosił taką propozycję. Wystąpienie na Falkonie. Nie wiem, co to jest Falkon. Aha, koncert miłośników fantastyki Falcon. Wyst Konwent. Mhm. Konwent. Mhm. E, Nawet encyklopedyczny. No właśnie. E, w Lublinie to Szymon Grabarczuk zgłosił coś takiego. E, tylko co tutaj miałoby być, jeżeli znalazłaby się osoba część wystąpienia? Aha, czyli on chyba planuje zrobić takie wystąpienie. E, raczej tak, o ogromadzeniu fanowskiej wiedzy, bo, bo Szymon był bardzo mocno zaangażowany w Wikiprojekt Śródziemie, mhm. e, czyli w taki dosyć mocno tematyczny, fanowski, fantastyczny kawałek Wikipedii. E, no i właśnie o ogromadzeniu i systematyzowaniu wiedzy tej takiej z określonej dziedziny, spoza takiego mainstreamu, gdzie nie każde hasło jest encyklopedyczne. E, jak to robić? Tak sobie przynajmniej wyobrażam. Mhm. Jak to robić, żeby nie, nie iść w ilość haseł, w ilość wpisów o niewiele różniących się ze sobą, między sobą pojęciach, żeby nie doprowadzić do pokemonizacji, żeby to wszystko miało ręce i nogi, a mimo wszystko zadowalało fanów, którzy chcieliby z Wikipedii czegoś się więcej dowiedzieć. Mhm. Yy, I kolejna... Jeszcze, jeszcze drugi, drugi, druga część, czyli Pyrkon, czyli em, poznańska odsłona Konwentu Miłośników Fantastyki. No to wypadałoby no dobra, to ja na ja obu, nie? córka przybyła i już muszę jechać do domu, także. dobrze dziękuję. Dziękujemy ci bardzo, dziękujemy Tomku. Właśnie, na jedź, jedź bezpiecznie. Kolejne, kolejna propozycja to praca zbiorowa na wybrane tematy dotyczące Wikipedii, wydana jeśli nie własnym sumptem, to może z, po, z pomocą znajomych z KoEdu. Można na przykład stawiać tezy konfrontujące obecny stan Wikipedii i zjawisk dookoła niej z wyobrażeniami sprzed nastu lat, e czyli po prostu jakaś to publikacja. To mm -hmm. Czyli publikacja jakaś wydana z tej okazji. Kolejny pomysł to miniserial, czyli mm -hmm. trudny do zrealizowania, ale skoro mogą być szalone, to niech będzie. No właśnie. Mm -hmm. Skoro święto zostanie rozciągnięte na 9 miesięcy, no czemu nie? to można zrobić 9 odcinków miniserialu po 3-4 minuty, przedstawiające historię początków Wikipedii, zaś motyw 9 miesięcy traktować jako e, jak rodziła się Wikipedia. To fajny pomysł jest <śmiech> rzeczywiście. E, no i koniec tych pomysłów. Także zapraszamy do zgłaszania pomysłów, bo są niektóre bardzo inspirujące i może ktoś podchwyci. E, fajnie jakby to był pomysł taki zgłoszony, że już jest jakiś też nie tylko pomysł na pomysł, ale pomysł na realizację. Mm, czyli nie stylu weźmy i zróbcie. No właśnie. Ale no, takie też mogą kogoś zainspirować, żeby coś podchwycić no, i jakoś zmodyfikować i, i, i po swojemu To no, jest Podstawowa zrobić. zasada burzy pomysłów, tak, że, że pomysłów no generujemy tyle, ile wlezie, a później rozwijamy i wybieramy te najbardziej no dokładnie, no, może, może coś z tego wyjdzie. Na pewno coś, coś, jakoś będziemy chcieli świętować, nie tylko tortem przecież, prawda? Człowiek żyje. Kolejny temat to odkurz dokument. Ruszył projekt, konkurs na wykorzystanie w Wikipedii materiałów Archiwum Państwowego w Poznaniu. To pewnie Natalia tam zadziałała ostro, podejrzewam. Myślę, z... że bardziej Marta. Marta? No właśnie, ale ona jest z Łodzi, także tam miała trudniej. To znaczy tak, no ale Archiwum Państwowe w Poznaniu to jest jedna z naszych pierwszych takich mm -hmm. ważniejszych współprac z instytucjami Glam mm -hmm. i to Archiwum Państwowe w Poznaniu właśnie chciało jakoś zaktywizować wykorzystanie tych swoich materiałów, tych swoich wrzuconych zasobów. No i powstał konkurs, w którym, w którym Stowarzyszenie Wikimedia Polska ufundowało nagrody, spisało, spisało regulamin i przyjęło go. W tym momencie mamy użytkowników trzech, którzy się wpisali do konkursu, więc spokojnie jest jeszcze czas. Od 15 października do 15 grudnia, także trzeba się spieszyć. Tak, a na dobrą sprawę w dwa miesiące popracować i na przykład zasłużyć sobie na zestaw książek wybranych samemu za 400 złotych, to... mhm. No to jest niezłe rzeczywiście, fajnie. I trzecie, i, i drugie miejsce. Dwie nagrody za drugie miejsce po 300 zł na wydanie. Tak? To też, że tak powiem, drogą nie chodzi. No oczywiście, to jest, to jest atrakcyjne, wydaje mi się, warto doczytać. Tutaj o tym konkursie w linku oczywiście do notatek dzisiejszej audycji. To zapraszamy zainteresowanych. Rok obrzędowy z Wikipedią, no wreszcie udało się pozbierać te wszystkie pliki wideo, które zostały zrobione podczas tego projektu w jednej kategorii, no i są dostępne właśnie na kategorii rok obrzędowy z Wikipedią pliki wideo, także to w notatkach proszę zajrzeć, jest sześć filmów, w tym pięć, siedem, siedem już jest, tak? W kategorii wyświetlami się 7 plików. A to ciekawe, bo to miało być raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No rzeczywiście siedem to tutaj jest. No zdecydowanie siedem. Siuda, baba, siwki i hobienice topie nie ma żadnych ścięciach, Kani, Zaśnięcie bogu rodzicy śmiergust i siwki mhm. w hobienicach. Brakuje, brakuje, brakuje, brakuje. Nowej wsi, brakuje. tak, nowej wsi jeszcze. Bo tak, z któregoś. Tak. Y, mhm. tak, z siwek jest. Y, So, so, so, so dwa. Mm -hmm. No jeden jest przeze mnie robiony podczas, jak gdyby to jest taki reportaż dotyczący tej pracy też etnografów, także ciekawie zobaczyć jak oni pracują, jak, jak, jak, jak się odbywa ich praca, bo sam uczestniczyłem w tym i, i to właśnie fajnie myślę, żeby zobaczyć. A te report pozostałe właśnie, będzie ich sześć, tak? Sie, siedem będzie ich w sumie. Oprócz tego, wszystkich, wszystkich obrzędów, tak było 7, więc powinniśmy mieć jeszcze jeden. No to jeszcze jeden film to właśnie to są materiały muzeum etnograficznego, państwowego muzeum etnograficznego, no i one tak zostaną tam zarchiwizowane w muzeum, ale będą dostępne właśnie również w Commons, także do wykorzystania jak najbardziej na licencji Creative Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach Polsk 3.0 Polska wygrywamy. 3-0 jednym słowem. Walkowerem. <laughs> no, rok obrzędowy z Wikipedią. Ten projekt też zbliża się powoli do końca. Czekamy na taki większy finał. To już chyba niedługo, prawda? nie pamiętasz, To już chyba w listopadzie. W listopadzie już niedługo. Także jeszcze o tym powiadomimy i będą, będą też relacje na pewno z tego wydarzenia i yy, jeszcze krótka informacja o tym, że powróciły ikonki powiadomień i wiadomości, o których mówiliśmy, że się pojawiły, potem zniknęły, no i teraz stały się już naszą codziennością w Wikipedii chyba. No już chyba teraz zostaną. Ostatnio nikt nie zgłaszał, żeby znowu to wyłączyć. <śmiech> Przynajmniej Poczekaj, ja nie widziałem. Poczekajmy trochę, może ludzie nie mają czasu, żeby takie rzeczy zgłaszać. Rezydent w Muzeum Narodowym. No właśnie Wojtku, powiedz nam, co możesz powiedzieć, bo wiem, że jutro dopiero będzie decyzja podjęta, ale no co no, ale możesz tak, powiedzieć? tak, ale w to? środę byliśmy w Warszawie, ja, Małgosia Wilki i Marta Malina-Maraczewska. Mm -hmm. Nie miałeś czasu dla nas, Borysie. No niestety. <śmiech> samochód miałem w warsztacie i, i musiałem tam po, posiedzieć. No ale to, to na zupełnym marginesie. No, w, spotkaliśmy się z kilkoma, z dziewięcioma osobami, mm -hmm. a, które sobie wybraliśmy z tych ponad 60, a właściwie prawie 70 Wow. Tak, swoje zgłoszenia do, do, do, do Muzeum Rezydenta. Co ciekawe, e, zarówno Marta, jak i Małgosia, jak i ja, koniec końców, e, wyszliśmy z podobnymi chyba wrażeniami, bo gdy doszło do powiedzenia sobie nawzajem, kogo byśmy zarekomendowali, to każdy z nas e, miał na myśli te same dwa nazwiska. Spośród tych dziewięciu osób, każdy z nas Trojga zarekomendowało dwie. I to te same dwie. Mhm. No czyli no, no, to chyba dobrze, tak? To wiadomo, że po prostu nie, nie, jakieś nie, ma, nie ma wątpliwości chyba. No ale ale dwie osoby to za dużo o jedną? To o jedną za dużo, No, ale ostateczną decyzję zapewne podejmie zarząd, bo to cały zarząd powinien podjąć decyzję, nie tylko no, nie no, tylko rekruterze. Jeśli ktoś jest bardzo ciekaw, to jutro zapraszamy na 21. na Irca y, i mm -hmm. tam można y, sobie zobaczyć, jak jak, będą, znaczy, jak będzie ogłoszenie chyba, bo tam waszych wyborów to chyba nie będzie, tylko będą, one są utajnione pewnie, tak? Te obrady. No tak, no nawet nawet mm -hmm. pozostali członkowie zarządu, dostając CV kandydatów dostają no tak. je z wyblankowanymi dany, danymi osobowymi, tak. Mm -hmm. Wiadomo, nazwisko nie może być tajne, no, ale wszelkie inne informacje osobiste, które w CV się pojawiają, no to trzeba no już, zrozumazać. Już znasz dwóch kandydatów, jeden z nich będzie rezydentem w Muzeum Narodowym, to powiedz nam jakie masz oczekiwania w takim razie. Jakie mam oczekiwania? Tak naprawdę oczekiwania są takie, żeby ten... No już po tych spotkaniach rezydent, w sensie. Mhm. A Nie no, myślę, że ktokolwiek to nie będzie, którakolwiek to nie będzie z tych dwóch osób, to będzie to osoba, jak myślę, aktywna, zaangażowana, bo mhm. obydwie osoby, które mieliśmy na myśli, mają kilka takich fajnych cech, które, które, które zdecydowanie bym widział. Wydaje mi się, że potrafią współpracować z ludźmi, wydaje mi się, że potrafią wyszukiwać, mhm. gromadzić, syntetyzować informacje. A tego byśmy oczekiwali, bo, bo najpierw trzeba będzie się po muzeum rozejrzeć, najpierw trzeba będzie zobaczyć, czego w Wikipedii z muzealnych zasobów brakuje. A mhm. Powinny też umieć nauczyć edytowania Wikipedii. No właśnie pracowników mhm. muzeum im wolontariuszy, ale to w ogóle jest ciekawa i ciekawa. Kilka ciekawych obserwacji poczyniliśmy w trakcie tej rekrutacji, bo um, uczestnikom rekrutacji zadaliśmy pracę domową Aha. i mieli. Powiedzmy. Tą pracę domową zadałem im w sobotę, a widzieliśmy się w środę, czyli wszyscy mieli 3-4 dni maksymalnie tak, na jej zrobienie. I co ciekawe, napisanie y, chociażby dwóch, trzech akapitów o wybranym dziele sztuki udostępnionym przez Muzeum mhm. Narodowe jako grafika, a jeszcze nie opisanym w Wikipedii, żadnej z tych dziewięciu osób nie, sp nie sprawiło problemu, mimo że część z nich nie miało mhm. aktywnego aktywnej styczności z Wikipedią jako edytor. Dostaliśmy hmm. dziewięć naprawdę fajnych artykułów, praktycznie gotowych do opublikowania, może po jakimś niewielkim doszlifowaniu. I co ciekawe, em, zauważyliśmy, że w, w Wikipedii mieliśmy jeszcze nieopisane takie obrazy, które są bardzo rozpoznawalne. Mm -hmm, mm -hmm. No, takich dziur chyba białych plam jeszcze trochę jest. Ja naprawdę byłem szokowany widząc y efekty właśnie tych prac domowych i widząc obrazy, które ja nawet jako osoba ze sztuką niezwiązana po prostu rozpoznaję, znam. <słuch> <słuch> <słuch> no właśnie. No, sporo autorów, teraz będzie też coraz więcej tych autorów z domeny publicznej wchodzić do znaczy wchodzić do domeny publicznej mhm. i to zacznie rosnąć lawinowo, także duża praca przed nami, że tak powiem. No tak, znowu 1945 rok, kolejny. Właśnie tak. mhm. i potem kolejne lata, no już coraz bardziej rozpoznawalne będą te, te nazwiska najprawdopodobniej i coraz więcej ich będzie i coraz łatwiej będzie przeoczyć coś, co jest, no, co, co powinno być w Wikipedii. Albo tym większa będzie radość, że możemy w końcu w domenie publicznym tak. zobaczyć kogoś, kto jest nam no, bliski powiedzmy, tak, tak. już bliski, bliski naszym gustom, nawet jeżeli nie, nie lubimy siedzieć w sztuce, że tak powiem, mhm. klasycznej. No właśnie, także to jest już ostatni temat. Rezydent w Muzeum Narodowym. Jutro się dowiemy. Jeszcze się pochwalę, że tak. następnego dnia po rekrutacji w Muzeum Narodowym w Warszawie razem z Tomkiem Skibińskim zrobiliśmy szkolenie dla, dla bibliotekarzy Europejskiego Centrum Solidarności. A to byłeś jeszcze następnego dnia? czy? Aha, nie, w Gdańsku. W Gdańsku, w Gdańsku. No tak, tak. Mhm. Europejskie Centrum Solidarności, które jest zainteresowane następnymi szkoleniami, które chce uzupełniać zasoby, mhm. Przede wszystkim około Solidarnościowe, ale również chcę się dzielić innymi rzeczami. Świetnie. Rozmawialiśmy o, o... Podziękowaliśmy za te 35 zdjęć na 35-lecie mm -hmm. wydarzeń sierpniowych. No i dowiedzieliśmy się, że może będą następne. Mm -hmm. No właśnie. Ostatnio znalazłem wizytówkę jednego tam z tam z członków tego... Znaczy tej, tej organizacji, uczestników. Która, mm -hmm. uczestników, tak, naszego spotkania w Koedzie I, i tak chcę zadzwonić w sprawie plików audio, które tam może uda się też coś od nich wydobyć? No, Europejskie Centrum Solidarności jako instytucja, która e, tak, zaprasza znamienitych gości, mm, organizuje ciekawe wydarzenia, no, na pewno mogłoby udostępnić, albo mhm. przynajmniej na wzór troszeczkę Senatu, e, zdjęcia z tych, z tych znamienitych wizyt. No właśnie, to też. Ale mhm. również właśnie zapisy audio, zapisy wideo w, mhm. z, z, z wydarzeń, z debat, które tam się toczą. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, trzeba pogadać na ten temat. Być może wystarczy właśnie otworzyć pewną furtkę i to i to się jakoś uda. Ym... zależy to zawsze od tego, jaką umowę mają podpisane na z fotografem, na jakie pole eksploatacji. No, tak. no... Ale Ta umowa pozwala i tak dalej, ale to jest do dogadania. No jak najbardziej. No dobrze, no. To, to w takim razie wszystko. Dziękuję Ci Wojtku za przybycie na dzisiaj, na, na, na nowinę. Czekamy z niecierpliwością na jutrzejsze informacje i za tydzień, być może za tydzień, bo tydzień temu akurat nie było tyle, Tyle nowin, o których chcielibyśmy powiedzieć, żeby, żeby zrobić z tego aż audycję. No więc może za tydzień, może za dwa tygodnie będzie wiadomo w nowinach kto, kto został wybrany. Może się uda zaprosić go do studia. Mam nadzieję też na rozmowę z, z uczestnikiem wyprawy wiki wyprawy Chiny 2015, bo już się z nim powoli umawiam na spotkanie w studiu i to chyba oddzielna audycja będzie z tego i wtedy, wtedy może też coś się dowiemy więcej o, o tej wyprawie, tak może trochę od kuchni różnych, różnych rzeczy, których nie było na blogu. No i cóż, i to wszystko w takim razie. Dziękuję Ci Marku również za, za udział w audycji. Dzięki tylko, do usłyszenia. tylko audio głupio mi tak tutaj patrzeć tylko na siebie. No ale co zrobić no może, może następnym razem będzie więcej osób zobaczymy. Yy, dobrze to dziękuję w takim razie i do usłyszenia. Zakończymy nagranie jeszcze oczywiście sobie porozmawiamy chwilkę offline.